Rozpoczynamy audycję masz 3 życia na antenie akademickiego Radioluz na 91,6 fm przed mikrofonami Michał Hawełka, Miłosz Szymczak, A audycję realizuje Paweł Synowiec, Mateusz Gasiński za chwilę do nas dołączy, także żeby nie było, że tylko dwa życia dzisiaj. I prosto chyba co do newsów lecimy, nie Miłosz? Tak, zaczynamy od, od razu newsami. To może ja zacznę tak konsolowo, jak ja już to ostatnio często robię. Najpierw może Xbox Live, który zmienia swoją ofertę, jako że zaczynamy marzec. W marcu dla użytkowników Xboxa będzie gra has Hashtag Idarb, która jest tak naprawdę taką grą w piłkę, przy tym, że drużyny się ze sobą biją i skaczą po platformach. Taka ciekawa, mała gra online. Oprócz tego Rayman Legends na Xbox One, co jest akurat chyba całkiem ciekawym tytułem. Tak, to jest bardzo fajna gra. Też bym chciał dostać takie coś na playce. Oprócz tego na Xboxa 360 Tomb Raider, o którym już y, mogliście na naszym YouTubie trochę usłyszeć i Bioshock Infinite. Całkiem bardzo ciekawe tytuły. Oferta. A co z tej okazji przygotowało dla nas Sony? Nic. Bo jak na razie PlayStation trochę się ociąga z ogłoszeniem oferty na marzec. Ja słyszałem takie y, głosy, że to oni patrzą, co konkurencja wypuści i żeby nie być gorszym. No tak, zazwyczaj te, te, ta oferta pojawiała się jakby już tydzień przed końcem, tydzień przed wypuszczeniem. Było wiadomo, co będzie dostępne w danym miesiącu, teraz musimy trochę poczekać, w środę te gry będą już najprawdopodobniej dostępne, ale jakie to będą gry, dowiemy się najprawdopodobniej jutro lub pojutrze. Ja z kolei mam dużo newsów dzisiaj, bo przysiadłem sobie trochę sie w sieci i poszukałem i znalazłem na przykład taką informację, to już trochę trwa, nie wiedziałem o tym. Na serwisie bo wspieram to, crowdfundingowym, jest projekt dotyczący gry Corpo Tail. I... Czyli sterujesz korporacją? Nie, sterujesz jednym człowiekiem w korporacji. Uuu. Oh. Może wyjaśnię dokładnie o co chodzi. Te grę tworzą, tworzy para ludzi, którzy są odpowiedzialni za blok Hata wuja, Freda, kojarzysz? Bardzo śmiało. No tak każdemu się komuś musiało obić o oczy te komiksy. Haty, Wójta, są bardzo charakterystyczną, kreską rysowane. W każdym razie gra trochę, mam mniej wspólnego z komiksami, chociaż grafika się pojawia podobna. Natomiast jest stworzona na silniku RPG Maker i jest takim powiedzmy, taką satyrą na pracę w korporacji, bo jest dostępne w sieci Demko, można sobie ściągnąć i zobaczyć, na czym to polega. no Powiedzmy, że e, gramy w grę RPG, która się dzieje w korporacji. Jesteśmy takim, powiedzmy, senior testerem, czyli mamy pod sobą ludzi. No i walczymy z tymi ludźmi za pomocą różnych ataków po to, żeby przekonać ich do dalszej pracy. Coś takiego, bardzo fajny projekt, polecam się z nim zapoznać. Możemy walczyć z ludźmi dodając, wysyłając do nich e maile Na przykład, ale jeszcze były inne rzeczy, są takie... To są jakieś suche żarty do ataku i coś podobnego. W każdym razie przechodząc dalej, chciałbym też powiedzieć o mm, polskiej grze o której wszyscy mówimy już od dawna, chodzi o Dying Light. a Dying Light co prawda już wyszedł, już wszyscy może go nawet ograli porządnie, natomiast... Y Cały czas trwa akcja promocyjna jakby tej gry. Wspomnę tylko, że dzisiaj chyba pod centrum handlowym w Warszawie jest taki bus z ząbiakami, w którym można sobie usiąść i zagrać w Dying Light'a. Ale na przykład u nas na miejscu we Wrocławiu, gdzie Techland ma swoją siedzibę, jeździ po mieście tramwaj. Tramwaj oklejony motywami z tej gry. I właśnie widziałem go często na zdjęciach nigdy na żywo i raz mi się zdarzyło na Placu Grunwaldzkim zobaczyć właśnie ten tramwaj ładnie oklejony w motywy z gry. Jeszcze z akcji promocyjnych można wspomnieć o dwóch filmach. Pierwszy z nich to film y, Ostatni Zrzut, The Last Job. Zrzuty to jest charakterystyczny element gry i został on nakręcony we Wrocławiu z pomocą grupy Parkour Wrocław. I jest takim trochę, powiedzmy, y, jak to się mówi, live... Live action, life action Live dokładnie, czyli film, który, w którym grają aktorzy, a nie animowane postaci. To widać, że Techland się stara bardzo reklamować swoją grę, zwłaszcza, że ona już sukces odniosła, można powiedzieć, za granicą. A teraz jeszcze dodatkowo te filmy. Tak, jeszcze jeden film, który można obejrzeć i na żywo przełączać sobie tryb dzień-noc, bo w nocy się inaczej dzieje niż w dzień i to jest taki gameplay, powiedzmy. A jeszcze teraz, skoro mówisz o takich grach, powiedzmy AAA, to Destiny, które już mamy na rynku od jakiegoś czasu i zawiodło wielu ludzi <grych> miało swoją aplikację na mobilne urządzenia, które tam no, pozwala robić jakieś rzeczy, ale teraz ta aplikacja dostała update i to jest w ogóle bardzo fajny pomysł moim zdaniem, że możemy zarządzać swoim, swoją postacią z poziomu telefonu na przykład, więc grając w Destiny nie musimy wybierać się do miasta, żeby Wyciągnąć coś ze skrytki, żeby przerzucić coś z postaci na postać. Możemy to wszystko zrobić z telefonu. Oszczędza czas. No to jest parę pomysłów, żeby było o takich łączących smartfony z grami. Ja natomiast chciałbym jeszcze dokończyć o dajngladzie, bo jeszcze mam jedną rzecz o nim. Mianowicie wyszła taka edycja kolekcjonerska, która w, tylko w Wielkiej Brytanii jest dostępna. I jest ona warta 250 tysięcy funtów, co na nasze to jest prawie 1,5 miliona złotych. Jeśli pamiętacie, była kiedyś taka edycja w bodajże Saints Row 4, tak? One Million Dollar Edition, czyli ponad 3 miliony dolarów. Natomiast to jest zaledwie 1,5 miliona złotych. I co jest najważniejsze w tej cenie? Co wchodzi w tę cenę? No nie ma tych takich fajnych wyścigowych samochodów, jakie można było dostać w Saints Row, natomiast dostaniemy tutaj dom. Dom przygotowany na apokalipsę Ja bym to tak nazwał schronem chyba nawet bardziej. Może schronem, nie wiem z czego ten dom jest zbudowany. Yy, reszta rzeczy była dość yy, skromna, bo tam były nie wiem, edycje gry takie wypasione. Zapłać 1,5 miliona dostaniesz dom i koszulkę. Kurs, tak, kurs parkouru yy, i na przykład zestaw pieluch do grania w, yy, podczas, kiedy jest to noc w grze. To jest przydatne moim zdaniem, bo naprawdę potrafi granie źle przestraszyć. Yy, przechodząc do kolejnej polskiej gry, tym razem. Yy, Negatywn negatywnie będziemy o niej mówić a Raczej nie my, ale krytycy się tak, się tak o niej wyrażają Bo chodzi o grę Raven's Cry Czyli grę o piratach Wszyscy lubią piratów yy, Chociażby po tym jak graliśmy w Assassin's Creed wszystkim Wszyscy na pewno stwierdzą zgodnie, że To jest bardzo fajny temat na grę I tak też stwierdzili ludzie, którzy czekali na tę grę Którzy tworzyli tę grę, czyli Raven's Cry Natomiast yy, okazała się rzeczywistość zupełnie inna Bo gra ta jest yy, Powiedzmy, mechanika jest Dość yy, wątpliwej jakości i dużo bardzo błędów występuje, przez co powiedzmy średnia ocena na Metacritic'u w skali do 100 wynosi 32 punkty jedynie. Mówisz, że polska gra, w której będziemy mówili coś, że krytycy się do niej przyczepiają. Od razu pomyślałem o Hatred, szczerze mówiąc. I już chciałem nawiązać do Hatred mówiąc, że Mortal Kombat X, czy tam Mortal Kombat 10 twórcy pokazali brutalities, czyli takie jeszcze dodatkowe jakby opcje zakończenia walki, już nie tylko Fatality, ale też Brutality, no jest... są gify. Jeżeli ktoś lubi gore, czy jak to tam się nazywa, to polecam sobie w internetach wpisać Mortal Kombat X Brutalities, bo jest co oglądać, aczkolwiek ja nie wiem, czy to jest na wszystkie oczy. To ja przejdę może do kolejnego newsa dotyczącego ciekawej akcji związanej z grą pod tytułem A Good Snowman is Hard to Build. Jest to niewielka gra logiczna, w której naszym zadaniem jest budowanie bałwana. Natomiast ciekawa jest akcja, która polega na tym, że gra jest sprzedawana po takiej cenie, ile wynosi temperatura w Londynie, czy tam gdzieś w Wielkiej Brytanii, bo tam chyba ta gra Czyli powstała. nisko. No, no właśnie... Zresztą ja zacznę jest... informacją, która jest poprawna, to było tylko przez pierwszy tydzień. Tak. I temperatury były tam 10 stopni, gra normalnie za 12 będzie chodziła, więc tak dużej, tak dużego zysku nie było, nie? No dzisiaj patrzyłem, było 10 stopni, bo to trwa chyba jeszcze parę dni, do któregoś tam marca. Kolejna gra, o której powiem, to to że GTA 5 na PC to oczywiście, tak. była na wszystkim. PC Master Race. Tak, kolejna obsuwa. Kolejna obsuwa. Kolejny termin premiery tej gry to 14 kwietnia i myślę, że to będzie chyba już termin ostateczny. A Michał A... siedzi i się śmieje. Ale nie, znaczy ja się śmieję, ale z drugiej strony pokazali też jakieś tam, nie wiem, czy to trailer, czy jakieś screeny i ta gra wygląda jeszcze lepiej, więc no, na zawsze, się to końcu, za, nie? zawsze to jest jakby dodatkowy plus Dlatego, że się, się opóźniła, no. Okej, okay, ja no, tak, no będzie jest przetestowana, porządnie. jest odpowiednio zoptymalizowana i będzie, będzie lepiej, tak? I ostatnia rzecz, tak krótko tylko o tym, że na najbliższym Game Developers Conference Steam zaprezentuje ostateczną, finalną wersję tego Steam Controllera, czyli tego dziwnego pada, który a. miał mieć zamiast gałek... Touchpady, ale w końcu nie ma, tak? W sumie się nie wiadomo w sumie, bo podobno jeszcze, a, wrócili no, do tego Wrócili jednak? No to zobaczymy, bo to na pewno ciekawa mm. rzecz będzie. A to jeszcze wszystko przed nami, E3 Game Developers Conference. A tymczasem y, kończymy nasze newsy I za chwilę przejdziemy no, do... o czym będziemy mówić? No najprawdopodobniej będziemy mówili o scenes of Solar Empire Scenes of a Solar Empire Rebellion Sol tak, przelecimy... No która z tych wersji Zostańcie <laughs> <Okay, to> <laughs> z nami Będzie kosmos Słuchacie Akademickiego Radia Luz A to jest audycja Masz trzy Życia o grach wideo I w związku z tym y, będziemy za chwilę mówić o Kolejnym tytule. O grach wideo tak, ale o jednej konkretnej, którą zagrałeś pewnie niedawno, albo dawno tak, temu. no właściwie wychodząc z domu jeszcze w nim grałem. O, e... czyli jesteś na świeżo. Jestem na świeżo, znaczy tak na tyle świeżo, na ile się da być, tak, z tą grą, bo <laughs> jednak coś mnie zatrzymało, więc trzeba było się trochę poprze poprzeciskać przez, yy, no, różne części miasta, ale, ale w tej grze nie ma pociągów, bo to mnie tu opóźniło trochę. Aha. Pociągi, przejazd kolejowy zamknięty na 15 minut to nie jest dobry pomysł. Dlaczego nie ma pociągów? bo jesteśmy w kosmosie, więc tam najwyżej ciężarówki. Bo Oficzny. ciężko się, Tak, kosmiczne ciężarówki, bo ciężko się buduje tory w, w kosmosie, wiesz? O, to to nie, teraz, teraz już będę wiedział. A o jakiej grze w ogóle mówimy? E, tak, mówimy o grze *Sense of a Solar Empire Rebellion. E, jest to no, kolejna z cyklu gier *Sense of a Solar Empire, która jest dość ciekawym jakby elementem takim na mapie y, gier, ponieważ ona jest na takim przecięciu dwóch gatunków. Ona jest na przecięciu gatunków Forex, czyli Explore, explore Exterminate, Exploit i Expand, nie w tej kolejności, e, i gier RTS. Bo nie wiem, część osób może wie jak gra, jak nie wie, to pewnie nie gra. E, większość Forexów jest to, są to strategie turowe, albo mają możliwość zatrzymywania czasu, albo jest jakiś po prostu e, upływ czasu jest powiedzmy Jakiś ściśle określony A w tej grze No to czas jest płynny Więc to jest RTS, czyli Real Time Strategy Czyli to jest taki trochę Homeworld Trochę Homeworld, ale No trochę mnie wyprzedziłeś, bo to jest Aj. kurde, e, Bo od tego się zaczęło Zaczęło się od Homeworlda Bo niedawno była e, Wyszła wersja Remastered Zremasterowali pierwszą i drugą Część Homeworlda no A już ja... dawno temu była ta, ta, ta wersja? Dziew... Podniem... Pierwsza oryginalna, jej się nie da dostać jest, nie jesteś w stanie, musisz znaleźć pudełko, bo jej nie ma nigdzie, nie było nigdzie w wersji elektronicznej. No więc dlatego to jest do, duży deal. No i tam dużo poprawili, ale nie o tym, o tym jeszcze opowiem, ale to może nie teraz. E, no i w związku z tym, że to jest marzec, zaczął się nowy miesiąc, stwierdziłem, że sobie zrobię taki miesiąc kosmicznych gier. No i zacząłem od właśnie gry, którą miałem właśnie na liście do zagrania, i odpaliłem sobie ją, no i tak straciłem weekend, trochę przed weekendem, no trochę tego było jak to z grami typu 4X jest. O co w tym chodzi? No, historia jakaś tam jest napisana po to, żeby to trzymało się kupy. Chodzi o to, że jest ludzkość, która w jakiś sposób się tam połączyła w jakąś unię, yy, ale przylecieli kosmici, więc trzeba było ich odeprzeć. Z drugiej strony wrócili kosmici, z którymi kiedyś się byliśmy. No i mamy trzy rasy i możemy sobie się bić. Czyli taki trochę Star Trek. Trochę Star... Nie Star Trek. Za Star Trek odkrywałeś, odkrywałeś nowe... Mhm. Ale nie chodzi mi, że trzy rasy tam takie główne, jedni się z, długi, z drugimi biją. Ty chyba mówisz o Starcraftie. Nie. W Star Treku też są takie trzy główne rasy, powiedział. A komuś. nie wiem, nie oglądałem, więc... No <śmusza> ty, to, to, co ty się pod... chłócisz. No i... No i... Gra jest, jakby rozgrywka jest typowo taka forexowa, czyli mamy bardzo dużo okienek, których, do których możemy mieć dostęp. E, mamy nasze planety, które możemy rozbudować w jakiś sposób. Mamy technologię, którą możemy tutaj jakby rozwijać, e, odkrywać różne technologie nowe. Mamy mm, dyplomację w jakiś sposób możliwą do prowadzenia, zawierania jakichś sojuszy i tak dalej, i tak dalej. A no to wszystko jest nałożona taka rozgrywka z rts czyli mamy. Różne, różnego typu jednostki, e, które budujemy zbierając zasoby. No i w taki sposób się ta rozgrywka toczy. Jest to... Mm, nie jest to szybka gra, bo o ile jak, jak myślimy rts -y, no to tak się wiesz, zamykamy w tych 15-20 minutach, powiedzmy, jakąś tam rozgrywkę, to tu najmniejsza mapa zajmuje około 2-3 godzin. A czyli mamy dużą mapę, z której nie, nie, przechodzimy czyli... do widoku RTS, czy wszystko toczy się na jednym jakby widoku? Mm, to jest jeden widok, tylko nie wiem, czy kojarzysz, jak to było w Supreme Commander, taka była jakaś mhm. strategia. Zależnie od tego, jak daleko jesteś jakby od mapy, to inaczej trochę ta mapa wygląda. i mniej szczegółów, więcej szczegółów widać. No i w najdalszym... Ja mam pytanie. No? To jest gra 4X, czyli odkrywamy i zabijamy i tak dalej. I tylko 3-4 godziny na mapę? Najmniejszą. Najmniejszą, aha. Jeden przeciwnik, jeden przeciwnik. łatwy poziom. A takie dłuższe sesje? Jeszcze ich nie skończyłem. Są w trakcie. Wiesz, bo to, to zwykle się tak gra, że zaczynasz na jakby na prostszych poziomach, żeby załapać, o co chodzi. Mhm. Bo jednak samouczki, to jest trochę taka wada. Samouczek to jest trochę tekstu. Więc jak ktoś nie wie, o co chodzi do końca, to może mieć problem z połapaniem się. I tu mówię i, i o, jakby, backgroundzie z Forexów i o RTS-owym. Ale, no, jak się wie, o co chodzi, no to jest to dość płynne wejście w ten. Trzeba po prostu załapać, gdzie co jest na, na ekranie. Jest to, po pewnym czasie jest to bardzo tak przyjaźnie e, ułożone, bo po lewej stronie mamy wszystkie jednostki wylistowane, w zależności od tego, w jakim systemie są. No i mamy okienko na górze, na dole, z jakimiś tam statystykami i tyle. E, mamy trzy rasy, każda jest podzielona na dwie fakcje tych takich E, powiedzmy, nazwijmy to tych takich. Są rebelianci. I tu mi I, słowa zabrało. Imperium. Znaczy, imperium to to jest jedno, jedno i to, to, to ma nazwę jest imperium, nie? Ale, no, ale w każdym razie są dwie fakcje na każdą jakby rasę. No i rasy są, są różne od siebie. E, pomiędzy fakcjami są drobne różnice, nie? E, no i każde, każda rasa ma inne drzewko technologii. Mimo że są pewne podobieństwa, są pewne jakby. Zamienniki tak technologii, że robią to samo, inaczej się nazywałem, albo trochę inaczej się do nich dochodzi. Jest ich trochę, trochę ich jest, tak powiedziałbym, ze 100-200 technologii na rasę będzie. A te technologie kupujemy jakoś tak, że są od razu, czy trzeba jakiś czas czekać, żeby one się. Nie ma mechaniki, która pozwala na jakby na. Nie ma mechaniki punktów, punktów jakby technologii, ale każda technologia zajmuje ileś do odkrycia. Nie? To tam jest określona wartość zależności od technologii, są technologii, jedna rasa ma technologię pozwalająca przyspieszyć to, no i to się klika, jeżeli mamy do tego dostęp, albo się ustawia kolejkę technologii i one się w tam w tle będą tworzyć, tylko trzeba mieć odpowiednią ilość jakby laboratoriów, czy tam miejscówek badawczych w zależności od rasy, no i tutaj jest ten główny jakby zabawa tej gry, bo na jednej planecie, planet jest ograniczona ilość oczywiście, ich jest tak systemów, jest od najmniejszej mapy, najmniejsza mapa ma 7 systemów, ale to jest taka szybka mapa. E, ta mapa mała, o której mówię, to było 19 systemów, a największe to mają po sto parę systemów. W każdym systemie może być y, planeta, może być asteroida, może być past asteroid albo jakaś anomalia. No i jakby kolonie można założyć na tych dwóch pierwszych inne mogą mieć tylko jakieś asteroidy do kopania i tak dalej, ale na każdej, w każdym miejscu, w którym możemy jakby osiedlić się mamy ograniczoną ilość jakby miejsca, jakby logistycznie mówiąc, więc możemy tylko określoną liczbę budynków wybudować a tych budynków jest za dużo więc to nie jest tak jak w niektórych foreksach, że się buduje wszystko co możliwe to Czyli jest trzeba fajne, trzeba tutaj taktycznie jakoś sobie trzeba, trzeba pomyśleć co nam się przyda bo nie da się wszystkiego zrobić. I jednak jest taki fakt, że na początku już trzeba ustalić y, jakby sposób, y, jaki, na jaki chcemy wygrać. Czyli prowadzi to do tego, że mamy kilka sposobów na przejście tej samej gry. To tak. Czy... No, to zawsze tak było w tego typu grach, więc możemy obrać różnego rodzaju jakby strategie, różnego rodzaju sposób. Możemy albo po prostu wybudować wielką flotę i przejechać po całej galaktyce, albo możemy zapłacić komuś innemu, żeby to zrobił za nas. Tak, Jest taka opcja. Jest opcja... Y, jakby zlecania misji, to się nazywa misja, e, zlecenia misji innym rasom za jakieś tam powiedzmy benefity, żeby oni coś zrobili, czy tam zaatakowali jakąś planetę, czy coś, i to działa raczej, raczej okej, okay. nie, nie, nie da się tam jakichś takich bardzo e, wyrafinowanych taktyk w ten sposób Zorganizować, ale jest to, jest wykonalne jakieś takie. A na przykład atak z dwóch frontów, że my zapłacimy temu, gdy jeszcze wyjdziemy z tej strony, a w tym czasie my wyjdziemy z drugiej. A powiedz mi, od strony takiej technicznej, jak ta gra się prezentuje, a jak ją można słyszeć, czy jest jakaś przyjemna? Przyjemna. Yy, muzyka, jakby w tej grze, jeżeli chodzi o ambient i tak dalej, ambient jest fajny. są różne głosy do różnych jednostek, chociaż tendencja z RTS-ów, że jednostka po kliknięciu prawym przyciskiem myszki powtarza powiedzmy kilka fraz zapętlonych, no jest tak, ale nie ma tego klikania na tyle dużo, że to denerwuje e, muzyka jest poprawna ale ja akurat tego typu gry e, jakby bez muzyki słucham, bo zwykle coś w tle mi leci e, ale tak, jest, jest to, a sama gra wygląda ładnie oczywiście jest opcja e, Zmieniania grafiki, tak? Na, na bardzo, bardzo paskudną I, i myślę, że. Zawsze do... chciałem. Tak. Myślę, że na dowolnym sprzęcie to może pójść ta gra, nie, więc. E, chociaż w późniejszych czas, w późniejszych jakby etapach gry może być problem, bo więcej rzeczy się będzie e, renderować, więc trzeba mm, jakby na to uważać, ale. Jak, jak na to, że to jest tak. Uważam, że to jest poprawny Forex, bo są elementy, które są tutaj, no z, te z tego gatunku i e, są, myślę, zbalansowane i jest ten ciekawy element tej strategii czasu rzeczywistego i zarządzania jakby ilością jakby dostępnych zasobów na planetach i dlatego mi się ta gra podoba. Ja mogę ją polecić, jeżeli takie coś lubicie. To jeszcze na koniec mam do Ciebie takie pytanie. No. Powiedz mi, czy niedzielny gracz się od tego odbije? Jeżeli masz całą niedzielę na granie. Myślę, że tak to można powiedzieć Pytanie jak, jak Epickich rozgrywek Ktoś szuka, myślę, że nie są to bardzo Epickie gry, ale na takim Średnim poziomie jest to dobre są to, Jest to gra dłuższa niż typowy, Typowo, typowa RTS, ale nie zajmuje tyle czasu Co taki zwykły Forex To my polecamy w takim razie Ludziom, którzy nie mają czasu na zwykłe Forexy A za chwilę wracamy, w zasadzie Przenosimy się do starożytnej Grecji Pozostałe Polataliśmy trochę w kosmosie, to zejdźmy na ziemię, tak? To niezdrowe chyba tak latać. Zejdziemy na ziemię, a potem znowu wstąpimy jakby do w niebiosa, tak? Tak. Y Przejdźmy do gry Apotheon. Gra, która wyszła na początku... na początku marca, teraz jest początek marca. Na początku lutego. Pojawiła się w ofercie PlayStation Plus na luty, oprócz tego wyszła też na pecety. Stworzona została przez studio Alien Trap, które wcześniej robiło też taką platformówkę indii w realiach kosmicznych. Nazywała się Capsized i co ciekawe była na, tylko na pecety i Xboxa. <głos> Więc teraz zmienili front. Teraz tylko na pecety i Playstation. Yy, czym jest Apotheon? Może zacznę od fabuły, bo to jest, to jest gra osadzona w starożytnej Grecji. Yy, głównym bohaterem jest yy, człowiek, który nazywa się Nikandreos. I rozpoczynamy grę w momencie, kiedy bogowie jakby zezłościli się na ludzi i niszczą wszystko, co się da. I w tym momencie wkraczamy do akcji, nasz Nikandreos jest wojownikiem, trochę walczy, trochę walczy i zauważa go Hera, która stwierdza, że on jest dobrym po prostu człowiekiem, który pomoże jej zemścić się na Zeusie i bierze go ze sobą na Olimp. I tam... Yy, daje nam zadania. Na początku dostajemy do pokonania jakby trzech pierwszych bogów albo zdobycie trzech pierwszych artefaktów tak naprawdę. Tylko, że żeby zdobyć te artefakty w większości przypadków musimy po prostu boga pokonać. Rozumiem, że opcji skradania się nie ma. Nie ma. No okay. znaczy, znaczy, możesz się tam schylić czy coś, ale to nic nie da. <śmiech> <śmiech> yy, I właśnie zanim dojdziemy do Zeusa, który jest jakby głównym bossem i to wiadomo od samego początku, więc to nie jest spoiler, Yy, musimy zdobyć te moce, czy tam artefakty, takie jak na przykład Egida, yy, trójzom Poseidona, Dobra, to czy ja cię tak Lirę zapytam. Apollo. Ty nie pomyliłeś tytułu, bo to brzmi jak God of War. Dokładnie. Być może. Tak naprawdę bardzo dużo ludzi mówi, że to jest God of War w 2D. Aha, bo I, to trudno, 2D jest. i trudno się nie zgodzić, bo teraz właśnie przejdę do samej rozgrywki. Gra jest tak, tak w zasadzie jest platformerem. Mamy widok z boku. Yy, I co ciekawe, jest to stylizowane bardzo na takie stare, starożytnej, ze starożytnej Grecji malowidła. Na wazach. Tak. I o. wszystko wygląda dokładnie tak. Czy takie czarno... Czarno-pomarańczowe, jakieś takie. Y jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no to mamy tutaj walkę wręcz, walkę dystansową. Walka wręcz, co ciekawe, mamy też tarczę i musimy się osobno tarczą bronić. Nie ma tak, że ona cały czas nam daje jakiś armor czy coś. I musimy też celować, gdzie bronimy. Nie jest, że broni nas dookoła. Yy, walka wręcz, yy, mamy bardzo dużo broni, co złapiemy, to w zasadzie tym możemy się bić, bronie się niszczą. W przypadku walki dystansowej, no to mamy jakieś tam łuki, yy, rzucamy toporkami i takie tam inne. Oprócz tego mamy też crafting, możemy sobie zrobić yy, głównie miksturki, czy to leczące, czy dające nam armor, albo przyspieszające nasze ataki takie tam. Yy... I najciekawsza rzecz w zasadzie z samej grze to są walki z bosami, Bo taka zwykła walka z tymi tam pionkami, że <grym z nim> po kolei, no to wiadomo, nawalasz w jeden przycisk i tylko próbujesz się tam bronić, żeby nie umrzeć. A kim są te pionki w ogóle, skoro sami bogowie tam są? Y jak się okazuje na Olimpię nie, nie są sami bogowie, ale są też ich... Y pionki bogów. Pion pionki bogów. Nie, są jacyś ludzie, y półbogowie... Herosi. czy Herosi, tak, którzy no sobie tam po prostu mieszkają, żyją. Aha. Czyli ta gra jest typu idź i zabijaj, czy jest trochę trudniejsza? No, jest tak... typu idź i zabijaj, walki Aha. z bosami są, w większości to są zwykłe walki, że po prostu mamy dużego bosa, którego musimy pokonać, ale czasami są ciekawe, na przykład jeżeli walczymy z Ateną, to mamy do przejścia labirynt. Spoiler. To nie jest spoiler, bo ze wszystkimi walczę. Wszystkimi? Ojej, Poseidon też jest? Tak. Kogo tam jeszcze mamy? Hephaistos? Hades. A nie ma, Hades jest Jeżeli chodzi o Posejdona, to musimy na przykład przemierzać morza w poszukiwaniu w ogóle samego Posejdona kolega jest, tak? Tak, w niektórych przypadkach musimy na przykład rzucać wazami z krwią w, w przeciwnika, żeby móc go zranić w ogóle Więc... To na pewno jest na czymś oparte, nie? Tak, Wiesz, to czym? jest na pewno... Nie wiem dokładnie, nie pamiętam nawet nazwy tego, z kim ja walczyłem Ale no na pewno jest to na czymś oparte z mitologii greckiej jeżeli chodzi o zadania, no to mamy te główne, że musimy dojść do bossa i go po prostu pokonać, ale zadań pobocznych jako takich w sumie nie ma, jedyne co to możemy szukać po lokacjach skrzynek, w których są jakieś dobra dla nas lub yy, szperać po domach yy, różnych tych ludzi, którzy mieszkają na Olimpie i jak znajdziemy listę, assassination list się to nazywa, to mamy po prostu listę ludzi, których możemy yy, zamordować. Zablisk, tak? Aha, fajnie. I co? I jak to, jak wszystkich zamordujesz, to dostajesz achievementa. Tyle. Nie, nie róbcie tego w domu. Nie jakieś, ma achievementa. Jakieś ukryte rzeczy, jakieś skarby. No właśnie, skarby to mówię, te skrzynki, które są pochowane i pochowane. też... Za, no raz, że dostajesz rzeczy, które są w skrzynce, dwa, że na koniec dostajesz achievementa no, za wszystko. No czy ja to widzę tak fajnie, że coś jest i dobrze, że nie jest jakieś takie bardzo... Mnie bardzo zasmuciło to, że po zakończeniu gry nie można kontynuować, jakby. Nie można wrócić do tego całego świata i szukać dalszych tych skrzynek tego świata. Czyli trzeba zrobić trzeba robić wszystko od początku. znaleźć wszystko, zanim się pójdzie do, do naklepać zeusa. Zeusowi. Tak, dokładnie Aha, tak. I, I wiadomo, wiadomo, kiedy się idzie naklepać Zeusowi, że trzeba przejść, stręb przejść i potem. O kurde, Zeus. Nie, wiadomo, to Aha. jest od razu. Aha. Mówisz. Misja typu idziesz idziemy na naklepać forte zeusowi. Fortecy Zeusa, to wtedy. Nie idziesz do Zeusa, tylko musisz sobie jeszcze pobiegać mhm. trochę. A jakoś sensownie to wyjaśni? Dlaczego wcześniej nie możemy pójść mu naklepać? Bo nie możemy się tam dostać. Jest, jesteśmy za słabi, jeszcze nie mamy mocy, to żeby go pokonać. jest taki motyw, jak w jakieś kasowanie jest, czyli z, ha, powiedz mi tak właśnie, jeżeli tak mi się miś myśl o kasowaniu. Jakieś nowe umiejętności zyskujesz w trakcie tej swojej rozgrywki, czy nie? Z nowych umiejętności nie bardzo. Raczej są to umiejętności, znaczy nie umiejętności, są jakieś dodatkowe rzeczy, które posiada twoja broń. Na przykład możesz podpalać ludzi Możesz. Y, twoja broń na przykład część obrażeń oddaje temu, kto atakuje. Mm, ale to nie jest tak, że y, na przykład. Tylko możesz sobie rozbudować no. swoją postać o lepszy armor, możesz sobie kupić jakby poziom wytrenowania w danej broni, że szybciej Dobra. atakujesz i więcej damage zadajesz. Czyli to nie jest rzecz typu jak w Casolwanis albo w metroidzie, że w pewnym momencie planszy dostajesz jakąś umiejętność, na przykład zwijanie się w kulkę, albo, albo nie wiem. Nie tutaj wszystko. Kładzenie się, że że jakby w poprzednich planszach było miejsce do którego można było nie, wejść. Nie, tutaj masz temu. wszystko od początku okay. dostępne na normalnym poziomie trudności, czyli tym najniższym dostępnym, nie ma łatwego. No, zajęła mi 6,5 godziny, czyli to jest w sumie jak na, na grę indie, to jest dobry wynik. Tak, jak order. Y jak de order, tak. A jak wygląda sprawa z trudnością, y jeśli chodzi o zręcznościowe elementy i te logiczne na przykład, jeśli jakieś występują? Y logicznych za dużo nie ma, poza tym labiryntem, gdzie trzeba po prostu uważnie patrzeć na mapę i biegać tak, żeby się na koniec dotrzeć, bo ten labirynt się rusza w kółko. Więc y też y trzeba uważać, żeby nie spaść. Ale jak się rusza w kółko? On jest w kształcie okręgu. No. I, i obraca się. Aha, a platformy też się z nim obracają? I... No, on jest po prostu stały i się obraca, więc ty w środku musisz kombinować tak, żeby gdzieś powskakiwać i nie gra spaść. Była, taka gra waszym. była jakiejś, że taką kulkę się przerzucało z góry na dół. Było. To takie coś. Y, oprócz tego poziomów trudności jeszcze są dwa. Jeden jest dostępny od razu, drugi ten jeszcze trudniejszy jest dostępny po ukończeniu gry. Po ukończeniu gry też odblokowuje się lokalny multiplayer, gdzie dwóch graczy może się ze sobą ponaparzać. Dopiero po ukończeniu gry? Tak. Czyli tak, są trzy poziomy trudności. Czy znalazłeś trzy poziomy trudności? Po tej są sobie? trzy poziomy trudności. Znaczy, no ja przeszedłem grę raz, więc możliwe, że jak przejdę na najwyższym, to... chociaż nie, przeszedłem ją też na najwyższym, bo wykorzystałem buga bo jest achievement za przejściem na najwyższym poziomie trudności, wystarczy zmienić w menu na, na najwyższy poziom trudności, czytać, wczytać sobie ostatniego i pokonać Zeusa i ma się najwyższy poziom trudności ukończony. Ojej. Brawo. Brawo, ja ukon, brawo dla ciebie. Więc ukończyłem na najwyższym poziomie trudności, nic się nie odblokowało, więc strzelam, że więcej już po prostu trybów nie ma. Albo po prostu oszukiwałeś. Możliwe. I gra to wie. Yy, w każdym razie gra bardzo wciąga, bo ja tak... Początkowo może nie wciąga jakoś tak bardzo, ale z każdym kolejnym pokonanym bogiem byłem ciekawy, jak to będzie dalej wyglądało. Jak, komu, co, to, jeszcze, co jeszcze przy, przygotowali dla nas. Tak, komu idziesz naklepać Tak Takie było. Pytanie. Tak, jak, jak będzie wygląda walka z bosem, bo one się po prostu od siebie różnią. Jeżeli chodzi o oprawę audiowizualną, no to muzyka jest ładna, jest taka stylizowana, znaczy ciężko stwierdzić, że jest stylizowana na grecką, no bo no, nie, nie słyszałem, nie słyszałem nagrań z tamtych czasów jakich, jakimś yy, sposobem. No trudno by było. No więc y, no, jest taka stylizowana na taką, jaką wszystkim się wydaje, że grecka jest. Yy, Czyli dużo zorby. Tak. Dźwięki są... Yy, walka, jak to walka, brzmi wszystko całkiem sensownie. Przeciwnicy czasami krzyczą to samo, tak jak podobnie jak mówiłeś przez Sinsach. Yy, jeżeli chodzi o grafikę, to wymaga trochę przyzwyczajenia, bo czasami trudno w ogóle wyczaić, gdzie nasza postać jest. A różni się jakoś od innych tych, czy od innych postaci się różni tym, że nie jest nie, nie ma czerwonych elementów zbrojenia. I to tyle. I tyle, więc Dużo czasami tego ciężko. Jest? Nie. Tylko na postaciach, tak na głowie tam trochę na zbroi. Jeżeli chodzi jeszcze o rzeczy takie, do których bym się mu mu musiał bardzo mocno przyczepić, to są błędy, które mi się pojawiły w trakcie gry, a więc wykrzaczanie się przy śmierci. Czasami wywalało mnie po prostu z gry wraz yy, z tym, jak padłem, i czasami w trakcie saveowania. Bo tak. Na czym grałeś? Na PS4. Yy, oprócz tego czasami przeciwnicy wyrzucali mnie poza planszę i nie mogłem na nią wrócić. <grym> Taki problem. No i czasami też jakby tak fizyka, nazwijmy to fizyka, po uderzeniach zachowywała się dosyć dziwnie, że na przykład wyrzucało nas bardzo wysoko w, w kosmos, powiedzmy, a uderzenie nie było też jakieś bardzo mocne. No jeżeli macie PS4 albo ta, albo ta, ale mówię jest. o PS4 akurat, bo jeszcze przez 3 dni jest to za darmo. Dla ludzi z PlayStation Plusem. To na pewno jakieś zaleta. Więc y, warto sprawdzić. Jeżeli miałbym to kupić, no nie wiem, zastanawiałbym się. Te, te błędy były momentami bardzo frustrujące, więc mm, no to na pewno to na pewno przeszkadza. No ale co ale na jeżeli ktoś jest... lubi mitologię grecką, no to nic ostatnio lepszego nie, nie było. No, no, na Steamie widzę cenę taką adekwatną do takiej poważniejszej, powiedzmy, gry Indie. Więc... Jeżeli ktoś ma chęć i czas, nie. to zachęcamy, zwłaszcza, że Gadow Warna się nie zapowiada, żeby nowy był. Ojej. Już za chwilę wracamy z Pokemonami. Jedno Słuchać audycji, masz 3 życia w akademickim Radiu Luz na 91 na 6 FM. Teraz przechodzimy do gry może nieco mniej, powiedzmy, absorbującej? Ja nie wiem. I na pewno y, adekwatnej dla dzieci poniżej któregoś roku życia, bo te wszystkie, o których mówiliście, to raczej są dość trudne, skomplikowane, a nawet czasami brutalne. Z tego, co ja pamiętam, Pokemony to bardzo wciągały. Tak, dałem w tej chwili Michałowi do pogrania, więc ciekawe, jakie będą jego, te, jego reakcje na tę grę. Ja myślę, że go nie usłyszymy. Tak, ale okej, okay, przejdźmy do rzeczy. Czym jest, o czym w ogóle mówimy? Ta gra jest dla mnie za trudna. Mówimy o grze, która nazywa się Pokémon Shuffle. Czyli to jest kolejny po prostu tytuł z z tej całej, powiedzmy jak to się nazywa No serii gier, tak? Serii gier Znaczy tego, tak? tego Franchise, tak? IP, czyli Intellectual Property, czyli własność No Zazwyczaj Kolek. były to takie gry JRPG, tak? Że chodzimy, łapiemy pokémony i I to walczymy. bardzo dobre JRPG, a to jest, tak. coś, innego, a to jest coś innego, tak? to jest coś innego, to jest po pierwsze ewenement Candy Crash Saga <laughs> Michał dobrze to, to podsumował, ale zaraz <laughs> przejdziemy do konkretów Na razie powiedzmy, czy czym się zaczęło To jest e, tytuł tylko na 3 ds na konsoli Nintendo 3DS e, to jest drugi darmowy tytuł na tę konsolę, w sensie darmowy Free to play Przy czym on jest bardziej free to play niż ten pierwszy, który tam jest o statkach podwodnych chyba o łodziach podwodnych To jest y Gra właśnie typu Jak Candy Crush Nie Match 3, nie wiem co się nazywa Chodzi o to, że Dokładnie żeby... jak Candy Crush, tego co tak. widziałem Mamy taką planszę, na której są zamiast kryształków Głowy, głowy Pokemonów Brutalne I musimy je ze sobą y, oczywiście w trójki czy więcej łączyć Ym, I chodzi o to, że to jest bardzo zmodyfikowana wersja te, tego typu gier Bo y, zresztą, zresztą, Może nie pamiętam jak było na początku Ale jest tak w tej grze, że posiadamy własne Pokémony Tak jakbyśmy w normalnych Pokemonach No dobra, mamy Pokémon, jak w Pokémonach Tak i na planszy pojawiają się tylko te Pokemony, które my mamy i które my wybraliśmy do walki. A, a właśnie każdy poziom polega na tym, że walczymy z jakimś Pokemonem. I chodzi o to, że mm, Pokemon, y, z którym walczymy, może mieć różny typ oczywiście, jak nasze Pokemony. I też y, to, ile zadajemy mu obrażeń przy połączeniu kilku Pokemonów razem, zależy od tego, czy... Jak, jakie są te typy Pokémonów, właśnie walczących? No, kiedyś, jak ma, wszystkie małe dzieci, wszystkie, wszystkie w podstawówce i tak dalej, były w stanie ci powiedzieć, tak. że, że nie walczy się z wodnym Pokémonem, y, jakimś ognistym Pokémonem, tak? Do tego typu o to, rzeczy. O to w tym chodzi. Y, I mamy tutaj bardzo dużo poziomów, w sumie nie wiem dokładnie ile, bo jestem na 80. Którymś i hmm. nie ma, ta, ta gra nie ma końca. Co parę poziomów, co parę, co kilkanaście poziomów y, dochodzimy do poziomu z bossem. Y, I boss ten. Y, Boss ten powoduje, że... on To jest w ogóle Pokémon w mega ewolucji. Mega ewolucja to jest coś, co weszło do Pokémonów od wersji XY I my też możemy posiadać jednego Pokémona w walce z mega ewolucją I ta mega ewolucja sprawia, że Pokémon po pewnym czasie gry, na, dany, na danej planszy, zyskuje jakieś dodatkowe skille, moce, umiejętności Które ułatwiają o, o wiele rozgrywkę, bardzo rozgrywkę ułatwiają I co jeszcze można powiedzieć o tym? Oczywiście trzeba wyjaśnić model free-to-play, bo tutaj oczywiście nie jest to gra pełni darmowa Bo wiele rzeczy można dokupić mikrotransakcjami na, na szczęście nie trzeba ich wykonywać, aby dostać wszystko to, co można dostać za pieniądze Czyli po prostu grając dłużej możemy mieć to samo, co ci, którzy, którzy płacą za grę e, Bo ta gra po pierwsze ogranicza nas w tym, jak często możemy grać Co pół godziny dostajemy serduszko, jedno serduszko, jedna plansza e, I tych serduszek możemy zgromadzić pięć na raz, więcej się, później się nie gromadzą więc powiedzmy tak, co do i pół godziny mamy od nowa pięć y, możliwych zagrań. Czyli gra na tramwaj. Gra na tramwaj, dokładnie, tak. Moim zdaniem to jest y, odpowiednie stwierdzenie. Miłość, przeszedłem ci grę. No ja już tam wszystkie poziomy przeszedłem, a ty grasz pewnie któreś te poprzednie, w sensie... No, da, dał ci ten łatwiejszy, żebyś był w stanie. Tak, poza tymi poziomami, które się ciągną taką jedną fabułą długą, są jeszcze poziomy specjalne, gdzie możemy na przykład walczyć z miał, który wyrzuca z siebie monety i mieć więcej monet, albo walczyć z jakimiś specjalnymi poklemonami. Które, rzadko, które trudniej zapać, i tak dalej. Bo to Pokémony ogólnie nie wspomniałem jeszcze o tym, że po każdej walce Pokémona możemy złapać. Bo to się tylko sprowadza z tego, że jak klikamy na pokebola on idzie w kierunku Pokémona, i mamy jakąś szansę na zapanie. Szansa ta rośnie wraz z tym. Ile ruchów oszczędziliśmy, bo każdy poziom jest ograniczony liczbą ruchów, jakie możemy konać Czyli w ten sposób to zrobili, dobra Tak, a jeżeli się nie zmieścimy w ruchach, to przegrywamy Albo możemy kupić kilka ruchów dodatkowych Można też, jest no to, to jest właśnie najlepszy hack tego typu gier Bo pierwotnie to, był, to się nazywało Bejeweled, tak. czyli ten match 3 mhm. I, I te rzeczy były takie, że e, trzeba było maczować dopóki się nie osiągnęło jakiejś ilości punktów a potem goście z Candy Crush padli na to, żeby ograniczyć ilość ruchów. I wtedy widać, jak daleko byliśmy od y, wygrania, tak? Mm -hmm, tak? Oferują możliwość kupienia ruchu dodatkowego. Jeszcze wspomnę o grafice. Grafica jest ładna, bajkowa. Poza tym y, dostarcza nam różne tła. Poziomy są podzielone na takie różne lokacje. Jedyne, co się, czego się mogę szczepić, bo dźwięki też są spoko, muzyki. Muzyka jest straszna. Jest tylko, nie wiem, pięć może utworów. Na, na pewno mniej niż dziesięć utworów, które lecą w kółku na tych planszach i są strasznie dziwne. Na przykład taka muzyczka jak z jakiegoś skweru francuskiego na akordonie takiej harmonii, gra na straszne rzeczy. Ale ja ci powiem i tak, w tramwaju tego nie będziesz słuchał, nie? No nie, nawet nie usłyszę, bo 3DS ma cichy głośniczki. Więc muzyka jest straszna, nie polecam. A ona się zmienia, jak mamy nasz Pokemon ewoluuje do mega ewolucji, jest taka bardziej energiczna. Kiedy ta gra wyszła? Ona wyszła jakiś nie, tydzień, tydzień temu, coś takiego, coś w tym stylu, bo mm. od tego czasu mniej więcej gram. Więc jeżeli macie 3DS-a, to spróbujcie, tak. bo fajnie się gra. Jest darmowa, y, Candy Crush mają ludzie na telefonach, wy macie na 3DS-ie Pokemon Shuffle. Polecam serdecznie. Ja wolę Pokémony, tylko Pewnie. nie mam 3DSa. 3DS-a. Wolisz samo... pokémon cukierków? To są same głowy pokémonów, nie same pokémony. Zdekapitowane pokémony. Dobra, to to już jest do zastanowienia, tak? tak? Ale jak ktoś lubi takie makabryczne rzeczy, to polecamy, tak? tak? Świetny przerywnik <laughs> między tymi większymi tytułami na 3DS-a. Natomiast my teraz musimy przejść do, do jeszcze jednego. tak? O, tak, marzec się zaczął. Dla dla mnie to jest nawet idealnie jest 1 marca dzisiaj. No tak, dla mnie to jest miesiąc kosmiczny. No, taki mam plan, nie wiem czy dla was też będzie to miesiąc kosmiczny. Mhm. Ale jest też miesiąc nowych, powiedzmy... Mm tytułów. tak. I co to będzie? To może ja zacznę, bo ja mam takie mega duże po prostu, ja mam takie mega duże tytuły, którymi się bardzo, że tak powiem, jaram. Pierwszy z nich, Xbox One i Xbox One i PS4 Devil May Cry remake tej, no, DMCK zwykłego na konsolę nowej generacji. Mówisz zwykłego, tego Devil May Cry bez numeru, tak. Okej, czyli tego remake'u. Remake remake'u. Dokładnie. Kto nie grał, ma szansę zagrać na konsolach nowej generacji, pewnie będzie trochę lepiej wyglądało. Battlefield Hardline, o którym mówiliśmy trochę, znaczy w zasadzie mogliście usłyszeć na naszym YouTubie, yy, wychodzi też 17 marca. I... Co o nie mówiłeś? Zagrałeś, zapomniałeś. tak? Zagrałem, 10 zapomniałem. Kampania, 10 Ale to nie o kampanię chodzi. Wychodzi na wszystkie, na wszystkie konsole Bo starej, założyły. nowej generacji. No. Final Fantasy Type O, kolejne, kolejna gra, kolejny jakby trochę remake. Tak. Bo to jest jednak no, kolejna gra przenoszona na PS4 i na Xbox One a. I jeszcze jeden remake, tym razem taki, który bardzo mnie cieszy, Borderlands The Handsome Collection, czyli połączenie dwójki i tego pre -sequela. Nie Aha. grałem w ani jedną, ani drugą, więc bardzo chętnie sprawdzę, zwłaszcza, że będzie trochę pewnie polepszona. To ja ci powiem tak, to jest w kosmosie. To jest w kosmosie. No to będzie pasowało. I hmm. ostatni tytuł, duży, o którym ja chciałbym tutaj wspomnieć, Bloodborne. Czyli coś dla miłośników Dark Soulsów, może dlatego, że to jest po prostu trzecia część, yy, tylko że się trochę inaczej nazywa. Zresztą Dark Souls i Dark, coś tam, nie pamiętam jak się nazywała ta pierwsza część, czy tam druga. To nie one był w razie, to był, yy, No one się w każdym razie na, na inaczej nazywały. To, to jest taka jakby trzecia część. Będzie piekielnie trudno, tylko że na... PS4, bo to jest gra na wyłączność Ja znalazłem dwa tytuły, w które można zagrać w marcu Pierwszy z nich to e, Hotline Miami 2 Wrong Number, czyli kontynuacja bardzo fajnej siekanki Hotline Miami Takie y bitok, bitoku z góry, takie GTA w wersji mini Tak, i tylko trzeba siekankę. uważać, bo jest na kwasie straszna, to jest, straszna gra, w ogóle soundtrack jest już dość e, psychodeliczna, co dopiero sama rozgrywka Wyjdzie na ciekawe platformy, bo na PC to jak zwykle Ale też wyjdzie na PS4, PS3 I PS Vita. Cały, cała franczyza PlayStation, więc yy, szczególnie to może być fajne. I jeszcze drugi tytuł, 18 to będzie 10 marca, nie powiedziałem. 18 marca wyjdzie gra, uwaga, tego, te, tego się nie spodziewaliście. Fruit Ninja Kinect 2 I to jest Fruit Ninja znany z telefonów, ale na Kinectcie, na Xboxie One Czyli jest. będzie można sobie machać przed telewizorem, tak? Tak, machać ręką, ale w ogóle polecam trailer, bo trailer jest niesamowity w internecie do, do, dotyczący tej gry, na. tam skacze? Dziewczyna z facetem y, są zna, z takimi znanymi w lokalnej społeczności nin ninjami frutowymi. Są wypowiedzi pana z warzywniaka i tak dalej Ale oni na końcu się ze sobą zetrą, więc A, no warto wie. obejrzeć Poważna sprawa ważna sprawa I to 18 marca ja tak patrzę na tą listę tych gier, co wychodzą. Widzę e, takie bardzo głośne nazwisko, jeżeli chodzi o Forexy. Sid Starships. To jest gra, która wychodzi na, no, na PC, -ta, Maca i, i iOS-a, więc jest na na tablecie Maca. Pan, pan, pan Sid Meier jeszcze żyje, bo te Tak, z... on, on te gry wypuszcza po prostu jak ten. I z tego co wiem, to jest taka trochę prostsza symulacja, która ma integrację w jakiś sposób z tą nową grą z serii Sid Meier Civilizations Beyond Earth. Mhm. E, jest jeszcze jeden duży tytuł, tylko nie wiem, czy was to interesuje, bo to jest Mario Party 10. To jest właściwie jedyny duży tytuł w tym miesiącu na konsolę Wii U jest kilka mniejszych tytułów typu Oli Oli, to też na 3 ds ale tak, Mario Party 10 to jest tutaj wielki punkt marcowy, jeżeli chodzi o, e, o, o gry na Wii U. Także jest na co czekać w marcu, jeszcze jest Neverwinter na Xbox One. Tak, ja tak przemknęło mi to, bo Xbox One nie mam, ale grałem w tą grę na PC. -tach. Co to jest? To jest taki MMO, to jest takie MMO Free-to-Play, e, które... No, jest, jak nazwa wskazuje, dzieje się w świecie Neverwinter, który możemy kojarzyć z świata Neverwinter Nights, z gier Neverwinter Nights, czyli e, świat e, Forgotten Realms. I to jest gra, która od 2010 albo 2011 roku jest w produkcji i już jest wyprodukowana. Na pc tak sobie bardzo ładnie śmiga. E, no i teraz, jak widać, wychodzi na Xbox One. I o co w niej chodzi? Chodzi w niej o to, że e, mamy takie jakby lochy, jak to w Dungeons and Dragons, czyli lochy i smoki, tak? To jest, no tak, to jest główny jakby tutaj chwyt tej gry, bo początek gry jest taki typowy z MMO, czyli mamy, mamy oczywiście kilka takich no, lokacji, w których wykonujemy misje i tak dalej, ale potem ta gra się rozbija o to, że bijemy się z no, bossami i robimy lochy, więc myślę, że to jest dość takie ciekawy. Mamy oczywiście kilka raz, e, kilka typów postaci. Wszystko jest oparte z tego, co pamiętam, o czwartą edycję Dungeons Dragons, czyli taką... E, grę. Tą najnowszą, powiedzmy. Nie, nie, to nie jest najnowsze, ale... O tym porozmawiamy, jak już Neverwinter pojawi się na Xbox One może będzie nam dane to zagrać. Kiedy? kiedy? Kiedy? 31 marca, czyli jeszcze się łapie na ten miesiąc. To już by było wszystko, co mamy do przekazania wam w tej audycji Masz 3 Życia. Pamiętajcie o naszym Facebooku, Twitterze, YouTubie, Masz 3 Życia. A przez ostatnią godzinę byli z wami Michał Hawełka, Mirosz Szymczak, Mateusz Gasiński, a audycję realizował Paweł Synowiec. Do usłyszenia za tydzień. Aha, jeszcze jedno. Później będzie. A, i zaczynamy tak. później. Zaczynamy od 17.00. Już teraz na tak. stałe wchodzimy na 17.00, Godzina więc... 17.00. Trzeba sobie zapisać, żeby tak. zmienić godzinę. Niedziela 17.00. Przypomnienia, tak, bo pewnie ktoś Słyszymy ma przypomnienie. się za tydzień. Tak. Cześć. Cześć.